Cześć moi drodzy, witajcie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dość długo nie słyszeliśmy się, dość długo nie widzieliśmy się, ale w końcu przyszedł ten moment, że wróciłem z wakacji i dziś chcę zaprosić was na film, który zrobiłem w Barcelonie, bo właśnie w Barcelonie byłem na wakacjach Nieczęsto robię wideo podcasty, ale tym razem możecie nie tylko mnie usłyszeć, ale również zobaczyć. Jeśli słuchacie mnie teraz przez iTunes, to zapraszam Was na moją stronę realpolish.pl Poszukajcie podcastu numer 311 o Barcelonie, bo właśnie dzisiaj będę mówił o Barcelonie i będziecie mogli zobaczyć Filmik, który zrobiłem na wakacjach w Barcelonie. Nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się przez jakiś czas, bo byłem właśnie na wakacjach, ale jestem już z powrotem i przygotowałem dla Was filmik, żebyście zobaczyli również, jak było w Barcelonie. Było to całkiem niedawno temu, tydzień temu wróciłem Naprawdę była to wspaniała wycieczka i wspaniałe doświadczenie dla mnie. Tak jak Wy, uczę się języków obcych. Wiecie na pewno, że uczę się hiszpańskiego. I ten wyjazd był dla mnie czymś bardzo, bardzo interesującym, interesującym doświadczeniem, ponieważ była to okazja, żeby sprawdzić jak mówię po hiszpańsku, czy daje radę rozumieć ludzi na ulicy, czy daje radę zadać pytanie, porozumieć się i okazało się, że wszystko poszło bardzo dobrze. Świetnie dałem radę dogadywać się. Oczywiście robiłem błędy, czasami byliłem się, ale to nic, to nic nie szkodzi. W końcu dopiero się uczę, więc nie ma problemu. Nie wstydzę się tego, że robię błędy. I Wam! Radzę nie wstydzić się, że robicie błędy. Jeśli przyjedziecie do Polski albo będziecie mieli okazję rozmawiać z kimś po polsku, to nie bójcie się robić błędów. To bardzo ważne, żeby jak najwięcej mówić. Im więcej mówicie, im więcej z kimś rozmawiacie, tym bardziej nabieracie wprawy, nabieracie pewności siebie, Czujecie, że okej, okay, to nie jest nic strasznego, daję radę mówić po polsku, ludzie mnie rozumieją, czasami robię błędy, ale wszyscy wiedzą, że to jest zupełnie, zupełnie normalne. Także było to doskonałe doświadczenie dla mnie, oprócz tego, że zobaczyłem wspaniałe miejsca w Barcelonie, za chwilę zobaczycie i wy również, to co ja widziałem moimi oczami oczami mojej kamery za chwilę wam wszystko pokażę, ale zanim zaczniemy chciałbym, żebyśmy razem posłuchali nagrania, które dostałem od Krisa, ponieważ jest to wspaniałe nagranie, przysłał do mnie Chris swoje nagranie i chciałbym Żebyśmy razem posłuchali. Bardzo mi się podoba, jak mówi Chris. Mówi bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie. Posłuchajcie. Zresztą sami. Oceńcie sami, jak mówi Chris, Czy podoba wam się? Posłuchajmy. Cześć Piotrze. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie i u twojej rodziny jest dobre. Dzięki. Już długi czas chciałbym podziękować ci za wspaniały podcast. Mam na imię Chris. Żyję w Stanach Zjednoczonych w Minnesota. Uczy się języka polskiego około połowy roku. Okay. Moimi sposobami nauki są, są tylko twoje podcasty i czytanie książek. Najbardziej to są książki codzienne. No, czytam i trochę o gramatyce. Twoje podcasty mają rolę nie tylko w nauce jednego obcego języka, a w czym ważniejszym. Od dziecka ja zawsze głęboko zainteresowałem się w Polsce i w polskości. Mam polskie korzenie. Dziadek i babcia mówili z sobą o polsku i kiedy byłam bardzo mały rozumiałem trochę. No, dziadek, dziadek zmarł na raka i po jego śmierci babcia mówiła tu, tylko po angielsku. Mm -hmm. um, przez całe życie fascynuje się językiem polskim, historią polską, krajem i ludem polskim i tak dalej. No, po niejakim czasie. Babcia też zmarła i z polskości. Mm. Um, mam wielu wujków i czuć, ale wszyscy starsi, co umieli mówić po polsku, też zmarli. A jednego dnia słuchałem jakiegoś podcastu o nauce języków, w którym opisują wolno mówiące obce języczne podcasty jako sposób do mm -hmm. rozumienia obcego języka. Mm -hmm. Zaraz myślałem, sobie, że powinienem znaleźć wolnomówiący podcast po polsku i oczywiście znalazłem realpolish.pl Pierwszy dla mnie podcast był ten o Sybirakach. To było Aha. wspaniałe doświadczenie. Ta stara melodia języka polskiego była hmm. dziwnie znajoma nawet po tylu lat. Czułem jakby słuchałem swoich babci i dziadka i wujków i czuć mówiących między sobą. Więcej tego rozumiałem przynajmniej połowę tego podcastu, dzięki temu, że mówię płynnie po rosyjsku. Wkrótce zostałem zależniony do podcastów Real Polish. Dziękuję Ci i za to, że tematy Twych podcastów są bardzo ciekawe zwłaszcza te, to, co dotyczą Starego Słowianstwa i historii, Pol historii Polski. O, mm -hmm. jeszcze jedno. Zanim słyszenie Twoich podcastów, nigdy nie znałem Jacka Kaczmarskiego, ale po pierwszych kilku sekundach słuchania piosenki Obława Wiedziałam, że Kaczmarski będzie jednym z moich mm. najbardziej ulubionych piosenkarzy. Super. To był, to był wspaniały wynalazek. Dzięki. Uczy się polskiego trochę więcej od połowy roku. Przeciętnie słucham podcastów Real Polish około 2 godzin każdy dzień. Dodatkowo czytam po polsku codziennie i od czasu do czasu uh, czytam książki gramatyczne. <coughs> Gadzam się z tobą, że gramatyka nie jest uh, bardzo potrzebna do uh, praktycznego nabycia języka, ale naukę gramatyki mi się prosto podoba. Myślę, że jest bardzo ważne słuchać, czytać i mówić, ale rzadko mam kogoś, z którym mogę mm -hmm. porozmawiać. Kiedyś oglądam polskie filmy i większość rozmowy jest dla mnie rozumiała, a kiedyś zdaje się, że nie, tylko nie. mała część Brawo. jest rozumiała. To frustracja. Według mnie filmy Andrzeja Wajdy są dosyć rozumiałe. Rozmowy są jasne i niezbyt rychłe. Również myślę, że filmy Jerzego Hoffmana Ogniem i Mieczem, Bitwa pod Warszawą są rozumiałe i wspaniałe. Bardzo polecam je e, twoim słuchaczom. Piotrze, chyba ty możesz e, polecać nam niejakie filmy, które są łatwe do rozumienia. Cóż, to jest wszystko na dziś. Bardzo cieszę się do następnych Twoich podcastów i jeszcze raz dziękuję Ci Piotrze za wszystko, co robisz. Bez przesadzenia jesteś na pewno największym i najbardziej konsekwentnym noć nauczycielem języka polskiego na świecie. Życzę Ci i Twojej rodzinie wszystkiego najlepszego. papa. Pa. Dzięki, Chris. Naprawdę niesamowita niespodzianka. Bardzo miłe słowa i chciałbym Cię pochwalić. Mówisz doskonale po polsku. Świetnie, świetnie, świetnie. Brawo. Mówi się mam moje, jak Ty mówiłeś? Czuć. Mam dużo cioć. Mam dużo cioć, a nie ciuć. Taki jeden mały błąd, ale żebyś wiedział na przyszłość. Mm, I powiedziałeś jedno fajne słowo. Powiedziałeś rychło. Tego słowa nie używa się już bardzo często. Myślę, że znasz je jeszcze z dzieciństwa, od babci. Mój dziadek mówił tak. Musimy to zrobić rychło. Rychło, czyli szybko. Dziś prawie nikt już nie używa tego słowa. To słowo e, już nieużywane mówimy najczęściej szybko. Ale jeśli znasz takie słowo, to naprawdę robi na mnie wrażenie. Rychło. Kiedyś rzeczywiście używało się tego słowa. Co do filmów. Pytasz o filmy. Jakie filmy łatwo zrozumieć? Hmm. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że każdy film, yy, yy, który Cię interesuje, jest warty obejrzenia. Myślę, że najłatwiej znaleźć w internecie, na YouTube filmy po polsku. Jeśli wpiszecie filmy po polsku, to na pewno znajdziecie yy, filmy, które można obejrzeć. Trudno mi naprawdę powiedzieć, które łatwiej zrozumieć, a które y, trudniej zrozumieć. Ja rozumiem wszystkie, więc może dlatego y, trudno mi powiedzieć. Myślę, że ogólnie mówiąc, filmy nie jest łatwo zrozumieć. Tak jak ja oglądam zagraniczne filmy angielskie, po angielsku albo po hiszpańsku, nie jest mi łatwo zrozumieć. Tak samo domyślam się, że i dla was... Filmy są trudne do zrozumienia. Między innymi, dlatego w klubie VIP mamy tak dużo właśnie materiałów z seriali, z fragmentów filmów, po to, żeby pomóc wam rozumieć ten język, który w filmach bardzo przypomina to, jak mówi się na ulicy. Ok? Dlatego... Warto oglądać filmy, ale zawsze, jeśli z napisami, to z polskimi. Nie oglądajcie filmów z napisami po angielsku, bo wtedy wasz mózg myśli po angielsku, a chcemy przyzwyczaić mózg do myślenia po polsku. Okej. Okay. Dzięki jeszcze raz, Chris. Wspaniałe, wspaniałe nagranie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i dziękuję Ci za miłe słowa, które usłyszałem w Twoim nagraniu. Bardzo, bardzo, bardzo mi miło. A teraz pozostaje mi już tylko zaprosić Was na film, który zrobiłem w Barcelonie i opowiem Wam to, co widać na filmie. A po filmie jeszcze mała niespodzianka, którą również od Was dostałem. Ale to po filmie, ok? A teraz zapraszam Was na film. Mniej więcej 40 minut będzie trwało to nagranie. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Obejrzyjcie i posłuchajcie. Zapraszam serdecznie. Nasza podróż rozpoczęła się na lotnisku w Modlinie. To lotnisko jest około 50 km od Warszawy. Lecieliśmy przez 3 godziny z Warszawy do Barcelony. Jest około 2000 km Zatem nie bardzo daleko ale też nie bardzo blisko lecieliśmy samolotem Ryanair i zajęło to tak jak mówiłem. 3 godziny. Podróż była bardzo, bardzo miła. Mieliśmy świetne widoki z góry. Naprawdę wszystko wspaniale wyglądało. I po 3 godzinach jesteśmy już nad wybrzeżem Barcelony. Właśnie schodzimy do lądowania. W dole widzicie już Barcelonę. Plażę, port i miasto. I zaczynamy lądować. Cieszymy się oczywiście już z tego, że za chwilę znajdziemy się w Barcelonie. Samolot wylądował bardzo delikatnie. I jesteśmy już na lotnisku w Barcelonie, które jest dużo, dużo większe od lotniska w Modlinie. A to już nasz pokój, nasze mieszkanie. Wspaniałe miejsce. Mieszkaliśmy bardzo blisko Zagrada Familia to widok z naszego okna na mały park w którym bawiły się dzieci i tak to wszystko wygląda wyszliśmy oczywiście na ulicę od razu był 11 września święto katalończyków tak zwana Diada i bardzo dużo ludzi, milion ludzi wyszło wtedy na ulicę żeby świętować właśnie ten dzień to jest łuk triumfalny ważne miejsce w Barcelonie zobaczcie, mnóstwo, mnóstwo ludzi były koncerty dużo młodych ludzi, młodzieży ludzie przebywali na ulicach jedli, rozmawiali i demonstrowali w ten sposób swoją przynależność do Katalonii. A to już park Cytadela. Dawniej była tutaj Cytadela, czyli twierdza obronna. Teraz jest piękny park. Złoty Rydwan. Fontanny. I ludzie również y, uprawiają tu sport, uprawiają jogę. O właśnie, to jest Złoty Rydwan. Wszystko bardzo pięknie wyglądało. I kolejny dzień przywitał nas deszczem, ale na szczęście ten deszcz szybko ustał. Przygotowaliśmy śniadanie i za chwilę deszcz już się skończył szczęśliwi. Rozpoczynamy nowy dzień, pierwszy nasz dzień w Barcelonie. Mieszkaliśmy w pięknej starej kamienicy, Wszystkie. Większość kamienic w Barcelonie ma ponad 100 lat, i właśnie w takiej kamienicy my również mieszkaliśmy. Mm, bardzo wygodne mieszkanie, a zarazem bardzo pięknie to wszystko wyglądało. Marmurowe posadzki, i już jesteśmy w metrze. Metro w Barcelonie jest doskonałe. Jest po prostu to wielki labirynt. Jest chyba 12 linii metra, także wszędzie można dostać się bardzo, bardzo wygodnie. I pierwszą rzeczą, jaką chcieliśmy zobaczyć, był Park Güell. Miało to być osiedle dla bogatych ludzi yy, yy, zaprojektowane przez Antoniego Gaudi. I właśnie jesteśmy na wzgórzu tego parku i Pierwszy raz zobaczyliśmy z góry Barcelonę. Oczywiście wszyscy tam fotografują się. My również pomagaliśmy innym zrobić zdjęcia. Miało tam być chyba 70 budynków, ale powstało tylko 5 budynków. Ale jest właśnie początek tego parku. Tak tam wygląda niesamowite budowle zaprojektowane przez Gaudiego, takie tarasy zrobione z kamienia, niesamowita rzecz, bardzo ciekawe, prawda? Tak tam wygląda. Roślinność zupełnie inna niż w Polsce. Rosną palmy, co nam się bardzo, bardzo podobało. A to jeden z domów, w tym właśnie chyba mieszkał również Gaudi przez rok. A to jest mur otaczający właśnie ten park. Nie weszliśmy do głównej części, ponieważ była ogromna kolejka. Mnóstwo ludzi chce zobaczyć ten park. To jest wejście do parku Guell. Tak nazywał się ten przemysłowiec, który chciał e, zainwestować w, to, w ten park. I pojechaliśmy na kolejną górę, która nazywa się Tib Tibidao, ma około 500 metrów nad powierzchnią morza i stoi tam kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Widzieliśmy Jezusa ogromnego, który góruje nad Barceloną. W środku jest krypta, tak właśnie wygląda. Bardzo mi się podobała ta krypta. Wszystko wyłożone jest mozaiką. Zobaczcie, jak wszystko przepięknie, kolorowo wygląda. A nad tą kryptą jest jeszcze ten ogromny, ogromny kościół. Obok kościoła jest wesołe miasteczko i oczywiście wspaniały widok na całą Barcelonę, aż do Morza Śródziemnego. Wszystko, wszystko widać. Wszyscy się fotografują i oczywiście my również widzicie tam Sagrada Familia w oddali i może tam dalej a to jest wzgórze Montserrat tam w oddali na które pojedziemy w ostatnim dniu na z góry zjechaliśmy takim malutkim autobusem po bardzo e, stromych e, drogach i znowu jesteśmy w metrze nie mamy czasu musimy zwiedzać dalej i jesteśmy blisko Sagrady Familii, kościoła zaprojektowanego również przez Gaudiego. Yy, jesteśmy teraz jakby od tyłu, nie od głównego wejścia. Cały czas trwają prace, jeszcze 20 lat będzie budowany ten kościół. I jesteśmy w parku, w parku są papugi zupełnie wolno latające, to nas bardzo zdziwiło. I wspaniała architektura, wszystkie kamienice naprawdę wspaniale wyglądają. W Barcelonie jest dość duży ruch. Znowu przyjechaliśmy pod łuk triumfalny, tym razem nie ma już aż tyle osób. To już jest następny dzień, nie ma już święta. Kataloni, Przyjechaliśmy zobaczyć jak to wygląda. Rosną palmy daktylowe. Jest naprawdę tam pięknie. Jest park. Można chodzić, można odpoczywać. Naprawdę świetne miejsce do wypoczynku. Teraz jesteśmy znowu w parku Cytadela. Jest tu również Zo, Jest małe jeziorko. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie, cicho i spokojnie. I oczywiście chcieliśmy zobaczyć, jak jest nad morzem. Poszliśmy do portu. Wieczorem zwiedziliśmy port, mm, który jest w Barcelonie. I uliczki Barcelonety, czyli y, miejsca, w którym dawniej mieszkali pracownicy portowi. Na koniec poszliśmy zjeść tacos, y, meksykańskie tacos. Jeszcze nie próbowaliśmy hiszpańskiego jedzenia. Zaczęliśmy od meksykańskich tacos. Mieliśmy chęć spróbować. Bardzo dobra takeria. I powoli w nocy wracamy już zmęczeni do domu. I kolejny dzień. Mieszkaliśmy właśnie koło tego budynku, w którym dawniej była arena walki byków, ale już w Barcelonie, w całej Katalonii nie odbywają się walki byków mm, tak wyglądają ulice Barcelony, zobaczcie postanowiliśmy odpocząć i tego dnia wybraliśmy się na plażę jesteśmy trochę dalej teraz od centrum Barcelony od głównej plaży w Barcelonie po to, żeby e, później wrócić do Barcelony taką promenadą, która prowadzi wzdłuż wszystkich plaż. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Woda była naprawdę ciepła. Ja wszedłem bez żadnego problemu do wody. Bardzo słona. Dużo bardziej słona niż woda w Bałtyku. jest jak i dużo bardziej ciepła niż woda w Bałtyku. Ma też inny kolor. Ma taki błękitny, wspaniały kolor. Plaża w Barcelonie, Morze Śródziemne jest naprawdę wspaniałą rzeczą. Jest bardzo dużo dni słonecznych w Barcelonie. Także kiedy przyjedziecie na pewno traficie na dobre słoneczne dni, żeby przyjść na plażę, pokąpać się i podpoczywać, Ponieważ chodzenie cały czas po mieście jest bardzo, bardzo męczące. My dziennie robiliśmy około 15 kilometrów chodząc, także naprawdę jeden dzień przydał nam się, żeby odpocząć trochę na plaży w Barcelonie. Było bardzo przyjemnie, woda ciepła nie było dużo ludzi to już był sierpień i było mniej ludzi niż jest to to był wrzesień nie było mniej ludzi niż to jest w lipcu i w sierpniu i postanowiliśmy wrócić do miasta właśnie tą promenadą miejscem w którym nie ma ruchu samochodowego i w którym ludzie jeżdżą na rowerach, na wrotkach, na rolkach na deskorolkach wśród palm naprawdę wspaniały spacer można zrobić można podziwiać port żaglówek wszystko robi wielkie wrażenie a to jest kasyno w Barcelonie obok są wielkie hotele, zupełnie Inaczej wszystko wygląda niż w Polsce. Dość dużo turystów oczywiście w tym miejscu. No i palmy, egzotyczne rośliny. A to jest Barceloneta. Główna plaża w Barcelonie. Ta najbardziej znana plaża w Barcelonie nazywa się Barceloneta i w oddali hotel W, który ma kształt Mm, jakby żagla. A to właśnie ulice Barcelonety. Tu dawniej mieszkali pracownicy portu. To miejsce było jakby poza Barceloną. Teraz jest tu mnóstwo kafejek, mnóstwo barów i my również przyszliśmy zjeść coś. To są kalmary. Yy, kalmary i te również, kalmary w cieście i patatas bravas ośmiorniczki spróbowałem pierwszy raz w życiu miałem trochę stracha ale było naprawdę naprawdę pyszne i sangria e, napój z wina i z owoców i jesteśmy teraz na placu katalońskim gdzie jest mnóstwo mnóstwo gołębi zupełnie tak jak w Wenecji albo w Krakowie i robi się wieczór, wieczorem tak wygląda w porcie, bardzo malowniczo zachodzi słońce za Barceloną. Spotkałem mojego przyjaciela Oskara, który prowadzi lekcje języka hiszpańskiego, wypiliśmy razem kawę, było bardzo sympatycznie. A tak wygląda z naszego okna w nocy, park w nocy. I kolejny dzień. Znowu otwieramy nasze okiennice. Hmm. Nie ma słońca, ale nie martwiliśmy się, bo za chwilę to słońce wyjdzie. Oczywiście przygotowujemy śniadanie i sprawdzamy drogi metra, ponieważ żeby gdzieś dojechać najwygodniej jest poruszać się metrem i mieliśmy Oczywiście mapę w internecie, metra i sprawdzaliśmy jak dojechać w miejsca, które nas interesowały. Jesteśmy na ulicach Barcelony. Te wspaniałe kamienice, wspaniała architektura robiły na nas wielkie, wielkie wrażenie. Zobaczcie jakie dekoracje, mozaiki kolorowe, naprawdę wspaniałe miejsce, gdzie człowiek nie odwróci głowy tam coś ciekawego. Uliczki zupełnie inne niż w Warszawie. Na Starym Mieście w Warszawie można spotkać trochę takich uliczek, ale tam w Barcelonie jest ich naprawdę, naprawdę dużo. A to już katedra, to nie jest katedra, to jest kościół... Ten kościół nazywa się kościół Santa Maria del Mar i jest to kościół gotycki, Bardzo, bardzo wysoki. Robił na mnie wielkie wrażenie. Panował tam spokój. Naprawdę wspaniały kościół. A tak wygląda poczta w Barcelonie. Nie uwierzycie. Zobaczcie, takie dekoracje są na poczcie w Barcelonie. I rower, którym jeździł kiedyś listonosz. Kupiliśmy pocztówki. Poszliśmy na plac... Królewski, to jest właśnie Plac Królewski i wypisaliśmy pocztówki wspaniały Plac Królewski z palmami, z mnóstwem turystów mnóstwem restauracji naprawdę wspaniałe miejsce dużo, dużo, dużo dużo turystów i piękna architektura a to już Las Ramblas, słynny deptak i bokeria, czyli y, takie miejsce, gdzie można kupić wszystko, wszystko do jedzenia. Świeże ryby, homary, co tylko zapragniecie, owoce, y, szynki, ryby. Czego dusza zapragnie wszystko, to można kupić w La Bokeria. My również kupiliśmy trochę szynki, żeby spróbować. Kupiliśmy różne inne rzeczy i postanowiliśmy spróbować tych frykasów, tych wspaniałych rzeczy. Oliwek. Naprawdę jest tam wszystko. Jeśli chcecie spróbować rzeczy to nie możecie ominąć tego bazarku, te La Boqueria, tak nazywa się to miejsce. Świeże soki, świeże owoce, naprawdę ogromny, ogromny wybór. I usiedliśmy sobie w spokojnym miejscu, żeby odejść trochę od tłumu i spróbować tych wspaniałych rzeczy. Odpoczęliśmy trochę i poszliśmy do starego szpitala świętego Pawła. Tak wygląda to miejsce, bardzo cicho, spokojnie. Teraz jest tutaj biblioteka i taki mały ogród, w którym rosną drzewa pomarańczowe, które dają cień. Jest bardzo tutaj cicho, można posiedzieć sobie pół godzinki pod drzewem pomarańczowym i odpocząć przed dalszą podróżą. O, zobaczcie, właśnie pomarańcze były na drzewie. I w końcu doszliśmy do Katedry Świętej Eulali, chyba największego kościoła. Hmm, no nie, może Sagrada Familia jest większa, ale katedra robi ogromne również wrażenie. Weszliśmy do środka. Zobaczcie, tak wygląda. Katedra była budowana od XIII do XV wieku 200 lat Naprawdę bogato Zdobiona Dużo złoceń Wspaniałe miejsce Robi naprawdę wielkie Wrażenie W katedrze jest krypta Świętej Eulali Za chwilę ją zobaczymy To są ołtarze Tych ołtarzy jest naprawdę mnóstwo Wszystko złocone Wszystko naprawdę wspaniale zachowane i świetnie to wszystko wygląda to są miejsca dla bogatych ludzi, którzy mieli swoje miejsca w tej katedrze bardzo, bardzo wysoki budynek a to jest właśnie krypta, o której mówiłem krypta świętej Eulali i organy organy, które są w katedrze katedrze świętej. W katedrze jest również patio Właśnie teraz wchodzimy do tego patio I jest tu 13 gęsi Legenda mówi, że musi być tutaj zawsze 13 gęsi Są również w tym jeziorku rybki I tak wygląda patio Kolejna krypta I słyszymy chór który akurat przyszedł, kiedy my odwiedzaliśmy yy, katedrę. Okazało się, że chór był z Polski. <śmiech> Bardzo ciekawe spotkanie. Śpiewali także niesamowita akustyka w katedrze. Przy okazji mieliśmy mini koncert. I wychodzimy z katedry, uliczki w tak zwanym barrio gotico, czyli w najstarszej części Barcelony, tak właśnie tam wygląda wszystko bardzo, bardzo, bardzo, bardzo stare. I próbujemy przy smaku hiszpańskiego churros, tak nazywa się to ciasto jedzone z płynną czekoladą, wspaniała rzecz żeby posilić się i nabrać sił. Wszędzie w Barcelonie bardzo dużo jest miejsc, gdzie możecie napić się wody. A to znowu plac kataloński. Mnóstwo, mnóstwo gołębi. Ludzie karmią gołębie, a gołębie siadają na nich. A to już kamienice, które zaprojektował Antoni Gaudí. Casa Mila inaczej mówiąc La Pedrera Casa Vicens i Casa Batlo albo Batio nie wiem dokładnie jak się czyta są to po prostu kamienice zaprojektowane dla bardzo bogatych mieszkańców Barcelony ale są naprawdę niesamowite dużo Wzorów roślinnych i te kamienice są zupełnie inne niż reszta budynków w Barcelonie. I zmęczeni czasami przystawaliśmy, żeby usiąść i napić się czegoś. A to już kolejny dzień, i jesteśmy w pałacu Güell, czyli bogatego człowieka który miał swoją kamienicę, którą oczywiście zaprojektował Antoni Gaudi i jest to kamienica pałac. Ok, nazywa się pałac, ale jest to naprawdę kamienica. Zobaczcie, jak tam wygląda. Zupełnie inaczej niż teraz mamy w mieszkaniach. To było mieszkanie pana Güel który mieszkał tu ze swoją żoną i ze swoimi dziećmi. Wyobrażacie sobie mieszkać w takim mieszkaniu, które wygląda prawie jak kościół. Naprawdę bardzo ciekawe. Były tam organy i miejsca dla muzyków. Niesamowita rzecz, niesamowite mieszkanie. Pierwszy raz w życiu byłem w takim mieszkaniu, które wygląda prawie jak kościół. Dużo złoceń, dużo rzeczy wykonanych z metalu, z drewna, z kamienia. Naprawdę robi wrażenie. Nie przypomina zupełnie zwykłego mieszkania. Tak mieszkali kiedyś najbogatsi przemysłowcy w Barcelonie. Piękna łazienka. Zobaczcie, takie mozaiki w łazience. I dekoracje, wszystko niesamowicie szczegółowo zrobione. Naprawdę, naprawdę jest e, co oglądać. Niestety padał deszcz i nie mogliśmy wejść na dach. Na dachu można również zobaczyć piękne kominy. A to już Krzysztof Kolumb, który pokazuje prosto w stronę Ameryki. I tego dnia padało. Musieliśmy schować się i zjeść hamburgery, yy, bo padał deszcz. A z naszym przyjacielem, u którego mieszkaliśmy, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Hmm. Było bardzo sympatycznie. O właśnie, to jest to zdjęcie. I kolejny dzień. Jedziemy na górę Montjuque. Jest to y, góra... Y, można powiedzieć... Wzgórze Żydowskie. Tak się nazywa. Montjuque jest to góra, na której stoi zamek, forteca jest bardzo blisko port mm, i również tam odbywały się wyścigi formuły pierwszej, a to są figi, które zerwałem z drzewa. Słodkie. Słodkie. Słodkie. I cmentarz, cmentarz, który wygląda zupełnie inaczej niż wyglądają cmentarze w Polsce. Tak to wyglądała. Ogromny, ogromny cmentarz. Weszliśmy na chwilę, ponieważ zaciekawiło nas, jak to wygląda. I to jest stadion olimpijski, na którym była olimpiada. I poszliśmy do parku botanicznego, żeby troszkę odpocząć w cieniu drzew. Zobaczyć, jak wygląda przyroda w tym miejscu, jak wyglądają palmy i trochę, żeby nabrać sił na dalsze podróże. Piękny ogród botaniczny, park botaniczny. Warto tu przyjść i trochę odpocząć. Dużo palm, ptaki, ciekawa roślinność. Jest również kolekcja drzewek bonsai japońskich. Cicho, spokojnie, warto tutaj odpocząć. Nabraliśmy trochę sił i wybraliśmy się... A to jest Stadion Olimpijski, znicz olimpijski. Tak wygląda Stadion Olimpijski. To jest wszystko bardzo blisko siebie. Po drodze poszliśmy do Narodowego Muzeum Sztuki Katalońskiej. To jest właśnie schody, którymi, które prowadzą do tego muzeum. I w oddali te dwie wieże to yy, Plac Hiszpański, a to jest właśnie Muzeum Sztuki Katalońskiej, Pałac Narodowy, zbudowany mniej więcej 100 lat temu. Bardzo, bardzo ogromny. Na wzgórzu widać znowu całą piękną panoramę Barcelony. Oczywiście wszyscy robią sobie tutaj zdjęcia. My również naprawdę świetny widok, a to już we wnętrzu Muzeum Sztuki Katalońskiej, tak wygląda wnętrze, również pięknie pięknie zdobione i oczywiście wchodzimy obejrzeć wystawę, wiele, wiele znanych obrazów twórców katalońskich i piękna fontanna która jest również w tym miejscu, wieczorem można obejrzeć kolorowe Pokazy światła i muzyki. Właśnie tutaj. Tutaj śpiewał Freddy Mercury swoją słynną pieśń. A to znowu Sagrada Familia. Przyszliśmy już teraz od dobrej strony, od wejścia, tak wygląda wieczorem Sagrada Familia. Za 20 lat ma być skończona, ma być skończony ten kościół, wspaniały symbol. Barcelony. Zobaczymy, czy uda się skończyć. Miejmy nadzieję, że tak. Długa kolejka, żeby wejść do środka. Trzeba czekać kilka godzin, żeby wejść do środka do Sagrada Familia. Tam również jest grup Antoniego Gaudí, który zaprojektował ten kościół. A to nasze podwórko, nasz park. Wiele młodzieży gra w Barcelonie w koszykówkę, w inne sporty i codzienny ruch na ulicy, na ulicach Barcelony. Znowu przyciągnęło nas morze, przyciągnęła nas plaża. Znowu chcieliśmy skorzystać trochę ze słońca i z wody. Tego nie ma w Warszawie. Nie dziwcie się, że spędziliśmy trochę czasu na plaży, korzystając ze słonecznego dnia naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie tym bardziej, że nie było wiele ludzi a później poszliśmy obejrzeć y, okoliczne y, okoliczne y, kamienice i oczywiście nie mogliśmy y, ominąć lodziarni, musieliśmy spróbować hiszpańskich lodów, naprawdę wspaniałe smaki y, pyszne, pyszne lody warto było zjeść trochę kalorii i okolice okolice plaży a to jest Torre Agbar tak nazywa się ten wieżowiec i znowu próbujemy przysmaków kuchni katalońskiej tortilla czyli ziemniaki z jajkiem znowu próbujemy kalmarów trochę wina miejscowego żeby odpocząć polecam wam posiedzieć i zjeść tapas zjeść małe przekąski w barze naprawdę świetnie odpoczywa się przy tapas i to są znowu uliczki Barcelonety tego miejsca blisko plaży tak wyglądają małe uliczki w których jest mnóstwo, mnóstwo barów. Można tu przechadzać się i odpoczywać. A to już deptak przy samej Barcelonecie i hotel W w kształcie żagla. Bardzo charakterystyczny hotel i bardzo drogi hotel. Pokój kosztuje bardzo, bardzo drogo. Mnóstwo młodzieży na rowerach, na deskach, deskorolkach. W rodkach naprawdę dużo ludzi, ale również spokojnie i bardzo przyjemnie, bardzo miło. Ludzie chodzą po ulicach, można kupić wino, można napić się wina, jest spokojnie. Ludzie próbują ulicznych przysmaków, tego co można kupić na ulicy, zjeść. A my zwiedzamy... Barrio Gotico, czyli tą najstarszą część Barcelony jeszcze w nocy, ponieważ w nocy jest zupełnie inna atmosfera niż w dzień zobaczcie, tak wyglądają uliczki gdzie nie ma prawie ludzi jest bardzo spokojnie i zupełnie inaczej niż w dzień sklepiki z różnymi przepysznymi rzeczami wszystko wygląda bardzo smakowicie a to już ostatni dzień naszego pobytu w Barcelonie kolejką linową będziemy jechać na wzgórze Montserrat opactwo Matki Bożej w Montserrat jest to jest tam klasztor i, który jest znany z kultu figury Matki Boskiej tak zwanej czarnulki La Moreneta jest tam taka figura, do której przyjeżdżają ludzie pielgrzymi, żeby modlić się. Za chwilę zobaczymy ten kościół. A to są zabudowania klasztoru i to jest wejście do tego kościoła, w którym znajduje się La Moreneta. Tak wygląda wnętrze. Jest bardzo długa kolejka, żeby dostać się. I tam widzicie ludzi, którzy modlą się właśnie do Matki Boskiej. Miejsce kultu bardzo ważne dla Katalończyków. Piękny, piękny kościół. Wszyscy oczywiście robią sobie przed wejściem. Zdjęcia, Tak tam wygląda. A my postanowiliśmy odejść trochę od samego klasztoru, żeby pójść w góry i zobaczyć jak wygląda przyroda. Wspaniały widok, niesamowity widok na całą Katalonię. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to widać również Barcelonę z tamtego miejsca. To miejsce jest oddalone od Barcelony o jakieś 40 Kilometrów. I z daleka klasztor, niesamowite skały, tak to wygląda z góry, wspaniały widok i krzyż świętego Michała, o ile dobrze pamiętam. Wspaniałe widoki, doskonałe miejsce, chciałbym przyjechać tam jeszcze raz na kilka dni, żeby pochodzić po tych górach i... Yy, w spokoju móc przeżyć yy, wspaniały czas w tym miejscu, ponieważ naprawdę te góry zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Wspaniałe, wspaniałe, ciche miejsce. Tak wygląda klasztor z daleka. Ale niestety nasz czas powoli się kończył i musieliśmy zostawić te wspaniałe widoki i musieliśmy wracać w dół, zjechaliśmy znowu kolejką linową, można wjechać na tą górę i zjechać na dwa sposoby, albo kolejką linową o taką żółtą, albo kolejką, która jest na szynach, my wybraliśmy kolejkę linową i za godzinę jadąc koleją jest się już w, z powrotem w Barcelonie jesteśmy już z powrotem w Barcelonie, nabieramy Wody i idziemy do naszego y, miejsca, gdzie nocujemy po drodze. Oczywiście spotykamy różne pyszne rzeczy, które kuszą nas, żeby kupić coś i zjeść. Wchodzimy jeszcze raz zjeść tacos. Wspaniałe miejsce, bardzo przepyszne jedzenie. Różne tacos nadziewane. i z różnymi sosami, bardzo ostrymi, ja wybierałem ten najostrzejszy. Robi się wieczór, musimy wracać i ostatnie, y, ostatnie nasze śniadanie zjedliśmy w barze, napiliśmy się kawy, bo trzeba było już jechać na lotnisko. Dwie godziny przed odlotem samolotu trzeba być na lotnisku. Jesteśmy już spakowani. Mamy spakowane nasze bagaże i niestety niestety trzeba wracać do Warszawy, ale mamy wspaniałe przeżycia, wspaniałe wrażenia. Trochę przykro wyjeżdżać i wracać. Zamykamy nasze mieszkanie. Było nam bardzo miło gościć u Hordiego, naszego gospodarza. Zamykamy jego mieszkanie i jedziemy na lotnisko, mniej więcej godzinę czasu zajmuje podróż na lotnisko i tam czekamy na nasz samolot. Tak jak mówiłem podróż z Barcelony do Warszawy trwa około 3 godziny, 3 godziny leci się samolotem plus 2 godziny siedzenia na lotnisku. Wracamy samolotem, zmęczeni na lotnisko w Modlinie. To Warszawa z góry. I tak wyglądała nasza podróż do Barcelony. Lądujemy na lotnisku w Modlinie, które jest mniej więcej 40 km od centrum Warszawy. I tak kończy się film, tak kończy się nasza przygoda w Barcelonie. Mam nadzieję, że podobało wam się, że yy, zachęciłem was, jeśli nie byliście w Barcelonie, do wycieczki do tego pięknego, pięknego miasta. Mi podobało się bardzo yy, i mam zamiar kiedyś tam wrócić. Yy, przynajmniej do Hiszpanii, żeby zobaczyć jeszcze inne miasta. Moi drodzy, przed filmem obiecałem wam niespodziankę I tę niespodziankę ma dla was Michał Michał, który mieszka bardzo blisko wodospadów Niagara O, tam też bardzo chciałbym pojechać Michał mieszka w Stanach Zjednoczonych Blisko wodospadów Niagara I ma dla was piosenkę Posłuchajcie Jej pochód zdaleka, daleka, na nikogo nie ciekła. Konduktorze łaskawe, zabierz nas do Była sobie jabłka małe, re cum cum, cum cum, które mamy nie słuhawałe, re re cum cum benz. Nadszpatcze wychodzi, re cum cum tek napotec imruga wad na to piosenka your sinka nieduga Niedługa, nie krutka let's some zaśpiewaj ko tec ku jeszcze las stary niedźwiedź mocno śpi stary niedźwiedź mocno śpi My shi go bo imi na Patsa Kojimi Jak ches budzi to nas je Jak shiz budzi to na je Kuva rami na kolanapiente, kolanapiente, kolanapiente. Kuva rami na kolanapiente. Oče uše usta ustanos Jadom jadom iše. Tra la la la la. Smijem im Ha ha ha ha ha. Psi do lasu. Na hawasu. Uh. ni psi ja do boru. Narubire ja wol, ja ja ludzie, sobie tu robicie budujemy mosty, ta pana starosty, tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Na wyspach Bergumuta, podobno jest kot w butach, widziano tak się osła, którego mrówkę niosła. Pieskie małe dwa. Posh, with been mm. snow-wonkers, nah be drunka, I be Du-je-chan-e-kro-pec-ma. Y je ma si bon Tra-la-la-la-la, si si-bon, bon, si-bon. Tra-la-la-la-la, la bon Dziękuję bardzo Michałowi za wspaniałe piosenki, już dawno nie słyszałem tych piosenek. Michał śpiewa piosenki swojej córeczce Magdalenie, a ja słyszałem te piosenki, kiedy byłem mały, mały, małym chłopakiem, kiedy chodziłem jeszcze do przedszkola. To niesamowite ile piosenek Michał nauczyłeś się, brawo, świetnie bardzo mi się podoba że bawisz się tym że bawisz się językiem polskim że masz z tego wielką radochę pozdrawiam Asię twoją małżonkę i twoją córeczkę trzymajcie się dziękuję bardzo za nagranie wspaniałe, wspaniałe nagranie Moi drodzy, ważne jest, żeby tak jak Michał cieszyć się z nauki języka, cieszyć się z używania jego. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby cieszyć się z samego procesu, z tej drogi, która w końcu jest najdłuższym czasem. Przecież mm, kiedy możemy powiedzieć, że a okej, okay, dzisiaj już jest koniec, nauczyłem się całego języka, nie muszę już uczyć się dalej. Nie, nigdy nie ma tego punktu. Zawsze uczymy się e, coraz więcej, każdego dnia więcej i więcej. I jeśli sprawia nam to przyjemność, to tak naprawdę nie jest ważne, czy nauczymy się. Ważne jest, że cieszymy się z samego uczenia się, cieszymy się właśnie z tego, że używamy języka. Bardzo mi było miło gościć Was wszystkich w kolejnym podcaście, tym razem wideo podcaście. Zapraszam Was oczywiście na moją stronę realpolish.pl żeby obejrzeć inne filmiki, posłuchać innych podcastów, skorzystać z kursów. jeśli nie wiecie czegoś, macie jakieś pytania to proszę piszcie do mnie mój e-mail mrrealpolish małpa zapraszam was bardzo serdecznie zadawajcie pytania i cóż, dziękuję za dzisiaj i z przyjemnością zapraszam was na kolejne spotkania do zobaczenia. Następnym razem. Cześć. Pa-pa. To był podcast Real Polish. No więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.